Minęła 15 Tu program pierwszy Polskiego Radia. Zapraszamy na aktualności jedynki. Anna Kowalczyk i Olaf Ważyński. Jest wniosek do Komisji Etyki o ukaranie Jarosława Kaczyńskiego. Chodzi o powielanie fake newsa na temat Peciera Modziara. Ruszył marsz żywych w Oświęcimiu. Żydzi i Polacy upamiętniają ofiary Holokaustu. Radiowa jedynka na prawie 2000 metrów nad poziomem morza Roman Czajarek poprowadził cztery pory roku ze szczytu Kasprowego Wierchu. Krzysztof Brejza składa wniosek do Komisji Etyki o ukaranie Jarosława Kaczyńskiego. Europoseł Koalicji Obywatelskiej napisał w serwisie X, że chodzi o powielanie kłamstw na temat Petera Modziara. Prezes PiSu powtórzył informację o jego życiu prywatnym podane przez portal, który został zarejestrowany na tydzień przed węgierskimi wyborami. A sprawę komentuje też wicepremier minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Jego zdaniem powielanie fake newsów na temat zwy zwycięzcy wyborów na Węgrzech przez polityków Prawa i Sprawiedliwości to nieudolna próba przykrycia klęski w wyborach. Na słów wicepremiera wysłuchała nasza reporterka Sylwia Białek, z którą się teraz łączymy. Dzień dobry. Halo Sylwio, słyszymy się? Dzień dobry. Co jeszcze mówił Władysław kosiniak Hamysz? w kosiniak kamerz zauważył, że weryfikacja fake newsów jest bardzo prosta. Nieprawdziwe informacje prostuje nawet sztuczna inteligencja w wyszukiwarce. Wicepremier jest zaskoczony, że tak doświadczony polityk jak Jarosław Kaczyński te nieprawdziwe informacje powiela. Zdaniem szefa Resortu Obrony fake newsy mają przykryć to, że PiS zaangażował się w kampanię wyborczą, która zakończyła się na Węgrzech fiaskiem. Myślę, że za chwilę już nie będą się przyznawać, że znali Orbana jeździli do niego na Węgry i stanowił on dla nich wzór do naśladowania. Nie, nie zaskakuje mnie to, że teraz będą próbowali odciąć się od swojego węgierskiego przyjaciela. Jarosław Kaczyński powiedział, że nie zamierza gratulować Peterwi Wimodzierowi wygranej w wyborach parlamentarnych. Prezes PiSu stwierdził, że takich ludzi nie powinno być w życiu publicznym. Zaznaczył, że dopuścił się on czynów, które eliminują z polityki. Hańba po zaangażowaniu w węgierskie wybory na długo pozostanie z pisem. i Karolem Nawrockim. Podsumował krótko premier Donald Tusk. No, o czym mówiła Sylwia Białek. Dziękujemy bardzo. Prokuratura zabiera głos w sprawie zatrzymania Marcina D., byłego męża Marty Kaczyńskiej. Śledczy mówią o wielomilionowych oszustwach i praniu brudnych pieniędzy. Piotr Skiba z Prokuratury Okręgowej w Warszawie przekazał, że w sumie zatrzymano dziś trzech mężczyzn. W związku z postępowaniem prowadzonym przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie dotyczącym szeregu przestępstw przeciwko mieniu i legalizowania środków pieniężnych pochodzących z tych przestępstw wśród zatrzymanych jest pomorski adwokat Marcin D. Zatrzymania odbyły się na terenie województwa pomorskiego, jak również na terenie Warszawy. Prokurator Skiba dodał, że wszyscy zatrzymani będą przesłuchiwani w Warszawie. Żydzi i Polacy upamiętniają ofiary zagłady. Kilka tysięcy osób idzie w marszu żywych. Wyruszył sprzed bramy obozowej z napisem Arbeit Macht frei w byłym niemieckim obozie Auschwitz. Marsz otworzyło kilkudziesięciu ocalałych z Holokaustu. Zamknij okna i drzwi, jeśli możesz zostań w domu SMS o takiej treści dostali mieszkańcy Czerska w powiecie chojnickim na Pomorzu Alert rozesłało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa w związku z pożarem kompleksu handlowego Nad okolicą unosił się gęsty dym, to właśnie jego dotyczyło ostrzeżenia. Strażacy walczą z płomieniami w sklepach od rana Trwa dogaszanie pożaru, nie ma informacji o osobach poszkodowanych Z pobliskiego osiedla ewakuowano około 50 osób To są aktualności jedynki. Kolejny punkt na urodzinowej trasie radiowej jedynki, która w sobotę kończy 100 lat. Dzisiejsze cztery pory roku były nadawane prosto z Kasprowego Wierchu. Realizacja takiej audycji to nie lada wyzwanie. Jednak polskie radio ma fantastycznych realizatorów technicznych. Cześć Lucek, 105 się połączy, a 103, no to się rozłącza. Romuald Lucek-Wrzodak dba o to, żeby dzisiaj z Kasprowego nas było słychać. Wozem transmisyjnym tu nie wiedziemy, więc w jaki sposób zrobiłeś to, że dzisiaj słychać nas z Kasprowego? No ogólnie taki był plan, żeby wjechać wozem transmisyjnym, no ale niestety to okazało się, że... Że nie da rady, więc musiałem szybko zmienić plany i robimy wszystko dzisiaj po, chciałem powiedzieć, po drucie. Nie po drucie, bo przez satelitę i jednak przez drogę GSM-ową, także idziemy dwoma łączami. Uwaga, proszę, proszę bliżej mikrofonu. Jutro kolejny przystanek urodzinowej trasy radiowej jedynki Muzeum Manga w Krakowie. To były aktualności programu pierwszego Polskiego Radia. Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor, pastylek, kolagen CITO firmy Reuter. Kolagen CITO firmy Reuter. Nastawy kości Cere. Pogoda. Popołudnie pochmurne, ale z przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Popada na zachodzie i południu. 9 stopni w Koszalinie, 14 w Gorzowie Wielkopolskim i Lublinie, 17 w Legnicy. Ciśnienie w Warszawie wynosi 1008 hektopaskali.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 Jakość powietrza w Katowicach jest zła, w Kędzierzynie Koźlu dostateczna, a w Gdańsku umiarkowana. Na pozostałym obszarze kraju stan powietrza dobry albo bardzo dobry. Prawie połowa energii w sieci krajowej pochodzi teraz ze źródeł odnawialnych, głównie ze słońca. W lasach przeważającego obszaru Polski panuje średnie zagrożenie pożarowe, podaje Instytut Badawczy Leśnictwa. Jedynka.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 Pani Barbaro, Pani Barbaro! Widziała Pani, że w mediach ekspert może ja kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmę dla psa? Panie Pascalu, no... Jakby to... A widziała Pani?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 tak śmiejesz? Dobrze, że tego nie śpiewałem z Nelly. Nie, nie. nie byłbyś w tym dobry. To jest też y, kolejny element y, ćwiczeń wokalnych, w których moglibyśmy się sprawdzić. Je prawda. Raz jeszcze dzień dobry. Dzień to dobry jest program Pierwszy Polskiego Radia. Prawie 14 minut po godzinie 15 w tym samym składzie. Um, Ula Kaczyńska. Marcin Wojciechowski. Zapraszamy do kina. Folder ulubione. Jesteśmy z państwem do godziny 16. Poszłobyś na Faraona do kina? Na Faraona? Na przykład. Nie. Nie, ale wiesz ten Faraon to tak przypadkowo... Chodzi mi o filmy, które doskonale znamy, które znamy, które oglądaliśmy wielu z nas, nie wiem, w telewizji, gdzieś na kasetach nawet, bo nie zawsze był dostęp, albo były zbyt dawne, a teraz można iść na nie do kina. Czasami są to filmy, których nigdy nie można było zobaczyć na, na polskim ekranie, na dużym ekranie. Na to jest program, z takich filmów składa się program festiwalu Timeless Film Festival, trzecia, trzecia odsłona tego festiwalu przed nami. Wszystko startuje 17, potrwa do 27 kwietnia w Warszawie, w kinach Muranów, Luna i Illusion. Chcielibyśmy opowiedzieć o każdym filmie, który znajduje się w programie tego festiwalu. Ale to trwało by i trwało. To po pierwsze, a po drugie, jak wybrać to, co jest najlepsze, skoro wszystko jest takie wspaniałe, bo taka też jest idea festiwalu. Jakub Duszyński, Gutek Film, współorganizator i pomysłodawca Timeless Film Festival. Jakubie, dlaczego warto oglądać klasyki na dużym ekranie? Dzień dobry. Dzień dobry. Sprostowanie, dzień dobry. Roman Gutek jest pomysłodawcą i twórcą, zaprosił mnie do współpracy. Warto je oglądać, słuchajcie, przede wszystkim dlatego, że oglądaliśmy klasyki, kiedy nie były jeszcze klasykami, kiedy byliśmy młodzi, Mm -hmm. mali. I to było kino współczesne. Oglądając po latach te filmy, dowiadujemy się czegoś też o sobie. Czy myśmy się zmienili? Czy te filmy już w tej chwili trącą myszką i przestały rezonować ze współczesnością? Czy też odsłaniają nam coś bardzo ważnego, o czym zapomnieliśmy, jeśli chodzi o dzisiejsze czasy? To też okazja, żeby docenić po raz pierwszy, tak jak już mówiłam, na dużym ekranie, filmy, które na duży ekran przecież powstawały w tym roku. No same wspaniałości. M możemy Państwu polecić o Pierwszą pozycję z brzegu... Królowa Śniegu. Królowa Śniegu to jedno, ale też możemy polecić... Labirynt z Davidem Bowie, krzyk. Dziękuję ci bardzo. Do tego jest jeszcze... Y, są marzyciele Bertold, Bertolda Ber, Jest Bernardo. Też Bernardo Bertolucziego. Do tego jest tribute to Bridget Bardo. To też można obejrzeć, jeśli państwo są stęsknieni tej aktorki na ekranie. Aktorki, której już z nami nie ma. Można też obejrzeć fantastyczne filmy będące dokumentacją pewnych koncertów. Będzie Jimi Hendrix, będzie rewelacyjny koncerty. Davis, między innymi. The Cure i będzie pełną... Pełna wersja reżyserska filmu o Woodstock. A ty, Jakubie, co proponujesz nam? Pracowałem przy retrospektywie, pełnej retrospektywie filmów Petera Weira, reżysera odpowiedzialnego za Truman Show, Stowarzyszenie Umarłych Poetów, za mój ukochany absolutnie film Piknik pod wiszącą skałą, mm -hmm. który wprowadziliśmy jako gutek film do kin w zeszłym roku. I Postawiłem sobie bardzo wysoko poprzeczkę, postanowiłem e, dotrzeć do reżysera, który dziś ma 81 lat, gdzieś ukrył się, zaszł, bo od kilkunastu lat już nie kręci filmów w Australii, swojej rodzimej, ale nawet nie w Sydney, tylko w jakiejś malutkiej wioseczce. E, dotarłem do jego córki i spytałem, czy on by zgodził się, no nie wiem, pojawić nawet wirtualnie przez jakiś komunikator internetowy, nie zapomni, tata naprawdę już nie interesuje się, no, wyłączył się. A słuchaj, gdybym ja wsiadł w samolot, nigdy nie planowałem lecieć do Australii, ale poleciał, żeby go przez godzinę porozmawiać z nim, nagrać rozmowę, czy by się zgodził, cisza, cisza, cisza, tata zaprasza. Więc wsiadłem samolot, nie, poleciałem słuchaj do Australii <laughs> i będąc już tam po raz pierwszy e, chciałem się przestawić na lokalną strefę czasową. Poszedłem do archiwum audiowizualnego Australii, które mieści się w Sydney i zacząłem szperać w ich e, przepastnych zbiorach i dotarłem do czegoś, o czego istnieniu nie miałem pojęcia, e, bo były to ujęcia z filmu Piknik pod wiszącą skałą, który tak mnie ukształtował, kiedy miałem kilkanaście lat, których Peter Weir nie wykorzystał w filmie. Cioł, cioł, cioł na stole montażowym swój film i spadały te ujęcia na taśmie 35 mm na podłogę. Teraz, 50 lat później, bo film powstał w 1975 roku, ja te ujęcia podniosłem z podłogi. Co więcej, przez 50 lat wydawało się wszystkim, że one zaginęły. Pewien współpracownik Wira ukrył w walizce i zapomniał też o nich. Zmarł, jego dziecko otworzyło walizkę, mówi: Rany boskie, to jest mnóstwo fragmentów w pikniku, co z tym robimy? Audiowizualne centrum Australii zdigitalizowało je. I ja, będąc już w Australii, szykując się do spotkania z Peterem Wirem, wymarzyłem sobie: A gdybym ja tak zmontował z tych fragmentów taki pikniku. Poza tym było tam tak zwane zaginione zakończenie. Przez lata bowiłem się, co stało się z dziewczynami. Mhm. Co nie tam tylko tak ty. naprawdę Nie no tylko cały, ja. Cały I nagle zobaczyłem alternatywne zakończenie, oryginalne zakończenie filmu, które zupełnie inaczej ustawia tą historię. Wiesz, Zdrażaj. o co byśmy chcieli zapytać? Nie. Jakie to zakończenie? I teraz słuchajcie, y Peter Weir zapytany, po pierwsze nie miał pojęcia, że istnieją te fragmenty, zapytany czy zgodziłby się współpracować, skoro nie chce przyjechać na Timeless Film Festival Warsaw, czy zgodziłby się współpracować przy takiej wizualnej instalacji złożonej w 100% z ujęć, których nigdy jeszcze na dużym ekranie nie pokazano nigdzie. Zgodził się, więc przez miesiące, ostatnie trzy, pracowałem nad, tym, nad tą instalacją, on opatrzył ją swoim głosem, swoim komentarzem i po raz pierwszy na Timeless i być może ostatni film Festival Warsaw pokaże coś, co się nazywa e, Peter Weir's Dream Within a Dream, czyli sen we śnie Petera Weira, czyli ktoś, kto nigdy nie oglądał pikniku i zobaczył go po raz pierwszy na dużym ekranie na Timelessie, albo ktoś, kto zna ten film bardzo dobrze, ale zawsze czuł pewien niedosyt i chciał spojrzeć na ten film pod innym kątem, nagle otrzyma taki prezent od Petera Wira, od losu. Ja też ten prezent otrzymałem i bardzo się cieszę, że pięć razy aż Roman Gutek zgodził się pokazać tą instalację, której nigdzie wspaniały. indziej nie ma. Będzie ją można zobaczyć przede wszystkim prze na samym początku, już y, 17 y, kwietnia przed filmem samochody, które zjadły Paryż, będzie ją można zobaczyć przed zestawami krótkich filmów, które ułożyłem dla państwa, krótkich filmów, które są rzeczywiście rewelacyjne i będzie ją można zobaczyć po pikniku pod wiszącą skałą. Także myślę, że jest to jedyna w skali światowej okazja. Jestem pełen entuzjazmu i nie dowierzam w to, co się właściwie wydarzyło. Za chwilę wrócimy do tematu, bo myślę, że jeszcze pewne kwestie są do przegadania. Jesteśmy niezmiernie podekscytowani, bo to jest rzeczywiście taka festiwalowa rzecz, która zdarza się raz, raz w życiu. I fajnie, że ci się przytrafiło, a my będziemy mogli efekty tej przygody życia. Haben. Jakub Duszyński jest razem z nami. Rozmawiamy o trzeciej edycji Timeless Film Festival w Warszawie 17-27 kwietnia.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 Od snu, kotów od lwów, Czy to zachód, czy wschód Pop, pop, poplątałem słowa W sumie lubię powtór I który to raz Biorę się w garść I nie umiem dorosnąć Leon Krześniak, Pętliczek, a my rozmawiamy o kolejnej odsłonie Timeless Film Festival. Ta odsłona trzecia w Warszawie od 17 do 27 kwietnia. Jedyna taka okazja, żeby zobaczyć klasykę kina. Arcydzieła kina na dużym ekranie. Jakub Duszyński, który odpowiada za segment poświęcony reżyserowi Peterowi Wirowi, Jest dzisiaj razem z nami. No to już wiemy, że być może uda nam się poznać zakończenie pikniku pod wiszącą skałą, jeśli się Państwo wybiorą. Do, na ten. Na, no, Zapraszamy także tych, którzy nie oglądali tego filmu. Nie, Oczywiście. Wcześniej. Co powinniśmy wiedzieć o Peterze Weirze, jeśli chodzi o dokonania, jego dokonania filmowe? Peter Weir to jest człowiek, który kręcił co kilka lat filmy i każdy z nich właściwie jest jakimś zamkniętym światem. W, w, czymś, co e, absolutnie wpisało się w historię kina, e, bo początek to jest rozdział australijski w jego mm -hmm. twórczości, czyli Piknik pod wiszącą skałą, Rok Niebezpiecznego Życia, Gallipoli, e, samochody, które zjadły Paryż. Bardzo e, zachęcam do obejrzenia tych wczesnych jego filmów, ale później, no to już współpraca z najwybitniejszymi aktorami świata, to Truman Show z Jimem Careyem, to świadek z Harrisonem Fordem, Wybrzeże Moskitów z Harrisonem Fordem, to Stowarzyszenie Umarłych Poetów e, z Robinem Williamsem, a m, także film e, Bez Lęku, Fearless z e, e, Jimem, e, Jamesem Bridgesem. E, m, więc absolutnie wyjątkowa kariera zakończona takim filmem, e, który e, opowiadał o e, polskich bohaterach, u, którzy uciekli z guagu, z łagru w czasie II wojny światowej. Film, e, który się nazywał Niepokonani, e, The Way Out po angielsku, e, również na Timeless, na dużym ekranie można będzie zobaczyć. Ale dla mnie tym kluczem do tej retrospektywy był właśnie piknik pod wiszącą skałą, to jest film z 75 roku. To jest film, w którym znaczy to jest rok, w którym ja się rodziłam i powstał taki fantastyczny film jak Piknik pod wiszącą skałą. Co takiego się stało, że ten film tak bardzo zadziałał na wyobraźnię ludzi młodych, zwłaszcza no, w latach 90., to mówię o sobie, kiedy po raz pierwszy zobaczyłam ten film, ale wcześniej również i jak bardzo i z takiego było w tym filmie, że on tak bardzo działał na innych reżyserów, na przykład na Sofię Kopole. Ten film jest po pierwsze ma kapitalną formę, bardzo wyrazistą, której nie nie można zapomnieć. Kilka dziewczyn ubranych na biało, na tle australijskiego krajobrazu, wspinających się na skałę, na której, to nie jest żaden spoiler, jak to się mówi, bo to od samego początku wiemy, ustawia napis, który o tym informuje na samym początku filmu, te dziewczyny znikają pod wiszącą skałą, a właściwie na skalę i cały film opowiada nam poszukiwa o poszukiwaniu tych dziewczyn. Mm -hmm. To, co widownie zaskoczyło, to to, że był to film bez takiego jasnego, ewidentnego rozwiązania tej zagadki, stawił nas tą zagadką i ta zagadka trwa do dziś. E, co więcej, Peter Weir, przystępując do realizacji tego filmu, sam nie miał do końca świadomości, czy to jest autentyczna historia, którą opowiada, spisana przez autorkę australijską John Lindsay, czy to jest fikcja. Udał się do niej i zadał jej to pytanie. Ona mu odpowiedziała, proszę nigdy więcej mnie o to nie pytaj. Mhm. Więc Tą historię otaczała i w Australii, i na całym świecie y, jakaś głęboka, wielka tajemnica. I ta tajemnica nam się udzieliła. I być może po obejrzeniu tego filmu zrozumieliśmy my, widzowie też, że nie wszystkie rzeczy, które nas spotkają w życiu, zostaną wyjaśnione i będą znajdą swoją odpowiedź. Dla mnie, chłopca dwunastoletniego, który w 83 roku oglądał ten film w warszawskim kinie Ochota, to było pierwsze zetknięcie z kinem innym niż te wszystkie komercyjne, które oglądałem. Festiwal trwać będzie od 17 do 27 kwietnia. Trzy warszawskie kina, timeless film, festiwal. Szczegóły znajdą Państwo na stronie internetowej festiwalu. Bardzo dziękujemy za wizytę. Jakub Duszyński był naszym gościem. Bardzo dziękuję i zapraszam. So on your way to better things, it's not about your makeup or how you try to shape her to these tiresome paper dreams, paper dreams, honey. So now you pour your heart out, you're telling me you're far out, not about to lie down for your cause, but you don't pull my strings 'cause I'm a better man, moving on to better things. In her way, but uh oh oh, she came to my show. You see, about my thing. And I shown show on Tuesday, she was in her mindset, tempered furs and spangled boots. Looks are deceiving, make me believe it. I'm these ties some paper dreams, paper dreams, honey. You're a keeper, not about to lie down for your cause And you don't pull my strings Cause I'm a better man Moving on to better The Cooks w radiowej jedynce. Sprawdźmy teraz co nowego w kraju i na świecie. Czas na skrót aktualności, który przedstawi Olaf Warzyński. To będą pierwsze od dekad rozmowy pokojowe między Izraelem i Libanem. Ruszają za półtorej godziny w Waszyngtonie. Nobie strony będą reprezentowane przez ambasadorów w Stanach Zjednoczonych, a USA będą pośrednikiem. Kolejne kłopoty byłego ministra sprawiedliwości z -um. Koalicja rządząca chce postawić Zbigniewa Ziobrę przed Trybunałem Stanu. Więc jak panowie się czują, że są uczciwi, to zapraszamy do Polski. Mówi Zbigniew Konwiński z Koalicji Obywatelskiej. Zbigniew Ziobro razem ze swoim byłym zastępcą Marcinem Romanowskim ukrywały się na Węgrzech. Niemcy sfinansują Ukrainie dostawy kilkuset pocisków do systemów obrony przeciwlotniczej Patriot, poinformowało Ministerstwo Obrony w Berlinie. Delik deklaracja padła w czasie międzyrządowych konsultacji niemiecko-ukraińskich. Nowa metoda oszustów wkładają za wycieraczki samochodów fałszywe ulotki z wezwaniem do zapłaty. Absolutnie nie wolno skanować znajdującego się na nich kodu QR. Bo w ten sposób umożliwimy zainstalowanie na naszym telefonie aplikacji, która oczyści nam konto. W wielu szkołach ponadpodstawowych dni otwarte to specjalnie dla ósmoklasistów, którzy stoją przed wyborem dalszej drogi nauki. Zawsze chciałam być lekarzem. A raczej pójdę do liceum. Zobaczy się. Rekrutacja potrwa od 11 maja do 23 czerwca. Zapraszam na pełne aktualności o 16.00. Skarpiony piec, bośmy na to zgodzić się nie chcieli, by gdy ulewa chmury wiatr rozwiewał, zmówiły się pi, by nas oddalić. W kącie a anioł stróż, skrętać mi i aby nas ocalić. Babiego lata, nić, warkocz zaplata. Raduj wietrze nas, plecy miej. Nad pierzyną chmur nieba strywi. Pełen wodnych przeciw mocą słym. Nieść nas wietrze tam, siłę miej. się telefon z całym światem kływ słucha, pce szczerzy żaper, smok, licho złe się wprasza na herbatę by bliskiej burzy wybuch z wózów wróżyć noce się zmówiły z wieczorami świt zaciska zęby widząc na a i okazji szuka, by nas zranić By los ośmielić, by nas mógł rozdzielić. Raduj wietrze nas, plecy miej Nad pierzyną chór nieba stry. Pełen wonnych ziół, przeciw mocą złym. Nieść nas wiecze tam, siłę mieć Przeciw mocą złym, nieść na zwietrze, tam siłę jej, Ratuj wiecze, nas plecy mieć, nad pierzyną nie nieba stryje. Pełen wodnych ziół, przeciw mocą złym, nieść na zwietrze, tam siłę mieć. w kroki w chmurach, których nad nami niestety całkiem sporo jeszcze. A żeby chociaż deszcz z tych chmur jeszcze padał, Ula poszła sprawdzić, czy, czy o tym mówię na pewno. Są chmury, są niestety. Za 23 minuty będzie 16. Marta Zinkiewicz z nami. Cześć Marta, dzień dobry. Dzień dobry. A ty przybywasz do nas z nowym sezonem pewnego bardzo znanego serial. Już tak. kontrowersje, już kontrowersje, powiedz, o czym mówimy. I, I wiesz co, ja tak myślę o tym, że nawiązałeś do tych chmur i do tego, mhm. że jest taka pogoda, to chyba nie ma nic lepszego, jak zwinąć Seriale. się. No oczywiście, zwinąć że tak. w kłębek. W kłębek, pod kocykiem i, i włączyć sobie coś do oglądania. Ja dziś przychodzę z nowością. Tak jak wspomniałeś, serial Euforia. Pierwszy odcinek trzeciego sezonu właśnie wczoraj trafił na streamingi. W takiej formule, która w ostatnim czasie jest jest dość popularna, czyli każdy kolejny odcinek co tydzień łącznie ma być ich 8. Takich premier pojawia się naprawdę sporo, ale dziś postanowiłam opowiedzieć o tej, ponieważ y, pierwsze dwa sezony nadal na platformie HBO są jednymi z najchętniej oglądanych y, sezonów seriali. Więc z jednej strony mamy naprawdę ogromną liczbę oglądających, z drugiej te wspomniane dwa pierwsze sezony zdobyły łącznie 25 nominacji do nagród Emmy. Zdobyły 9 statuetek od samego początku. To dużo. To naprawdę dużo. A, a co to dużo. jest za serial w ogóle? O czym to jest? To serial y, na początku w ta historia zabiera nas mm, za kulisy pewnej grupy znajomych, którzy chodzą do jednego liceum. I to jest ten wątek, który łączy ich wszystkich. To są różne osoby które mają bardzo często dość skomplikowane życiorysy, które mają trudną przeszłość i próbują sobie na co dzień z tym wszystkim radzić. Życióweczki. Życioweczki. Niektórzy twierdzą, że jest to mm, dość skrajne, ale jednak pokazanie tego, jak realia potrafią wyglądać w amerykańskich liceach Pierwszy sezon to rok 2019. Właśnie wtedy poznajemy tą grupę, ale dziś rok 2026 i wszyscy już dorośli. Ten pierwszy odcinek pokazuje nam tych wszystkich bohaterów te 7 lat później. Czy ich dorosłe losy są już nieco prostsze, łatwiejsze? Tu mogłabym postawić znak zapytania, chociaż wydaje mi się, że w niektórych przypadkach one są jeszcze bardziej skomplikowane. One się ze sobą niektóre przeplatają, inne zupełnie nie. I też ta atmosfera pierwszych dwóch sezonów i tego trzeciego, który dziś możemy na bieżąco oglądać, jest nieco inna. Wcześniej mieliśmy typowe amerykańskie liceum. To było odwiedzanie się u znajomych po szkole, to było bardzo często też popełnianie błędów młodości. Dziś widzimy już zupełnie inny obraz Ameryki pokazanej w tym serialu. Mamy Teksas, wszyscy są już dorośli, każdy poszedł w innym y, kierunku. No i sprawdzamy, jak sobie ci bohaterowie radzą w dzisiejszej rzeczywistości. Jeśli chodzi o serial Euforia, to to jest taki serial, o którym moglibyśmy powiedzieć, że jest sumą wszystkich pierwszych razów. Takie seriale od dawna kręcone były w Ameryce, czyli Pokazywa czyli historia pokazująca losy pewnej młodej grupy ludzi najczęściej liceum tak jak mówiłaś ewentualnie jakaś społeczność związana z, dane, z danym miasteczkiem pierwsze miłości pierwsze złamane serca pierwsze kłótnie z rodzicami I dużo pierwszych błędów i dużo pierwszych błędów myślę oglądałam euforię przede wszystkim Dlatego, żeby zobaczyć jak, na świat, jak wygląda świat w, w współczesnych nastolatków. Znajdowałam w tym filmie trochę podobieństw, tych, w tym serialu do, hmm, podobieństw do filmu Trainspotting, czyli wszystkie te błędy młodości, które można uczynić w młodości właśnie, zostały tam Są popełnione. popełnione. Mm -hmm. Historia serialu napisała też hmm, ciąg dalszy w przypadku przy, przynajmniej jednego aktora, Angus Klaud, który grał jedną z ważniejszych postaci w euforii, zmarł w wyniku przedawkowania, czyli jest kontekst, jest ciąg dalszy euforii w życiu, w prawdziwym życiu. To, co zrobiło na mnie kolosalne wrażenie i to też polecam Państwu, zwłaszcza e, tym, którzy interesują się historią kina, że, druga, że drugi sezon, właściwie każda, każdy odcinek e, sezonu, kręcony był w innej konwencji e, filmowej. Była komedia romantyczna, był film akcji, e, Iść od strony formalnej, wielka przyjemność oglądania takich odcinków. Jeśli chodzi o ten nowy sezon, który możemy oglądać od wczoraj, już budzi kontrowersję. Labirynt, który do tej pory pisał muzykę, no, został chyba porzucony przez producentów, bo powiedział, że już nie będzie tworzył muzyki do, do serialu. No, ale jest też bardzo jasny punkt tego, tego filmu, tej, tej opowieści, czyli Zendaya. Od dziś można ją oglądać w najważniejszych filmowych produkcjach Hollywood w Diunie chociażby oraz w Dramie, która w piątek weszła na ekran naszych kin. A ty, z twojego punktu widzenia, jak to oceniasz? właśnie chciałam wspomnieć też o tym, że na pewno takim argumentem, dla którego warto zwrócić uwagę na ten serial jest to, że na początku, w roku 2019, wspomniana przez ciebie Zendaya, ale też Jacob Elordi, Sidney Sweeney, to były postacie nie tak bardzo Prawda? znane współcześnie. Dziś to są ogromne gwiazdy. Cichrowe wzgórza. Oczywiście, że tak. Frankenstein to są nominacje do Oscarów, to są nominacje do wspomnianych już Emmy. I z jakiegoś powodu to właśnie ten serial sprawi że każda z tych aktorek czy aktorów to dziś są naprawdę duże nazwiska. Sama historia przedstawiana w tym serialu jest dość trudna. Oczywiście pojawiają się kontrowersje, ale z jednej strony myślę, że też warto poznać tę historię, bo to trochę pokazuje nam to, jak dziś może funkcjonować część społeczeństwa, z jakimi problemami może się mierzyć, bo tych błędów, tych problemów w tym serialu jest naprawdę sporo i mam wrażenie, że dotykają przeróżnych perspektyw. Właśnie dlatego mi się nie podobał. Ale uwielbiałem muzykę z tego filmu. Labrind stworzył y, genialne utwory do. Świetna pierwszych. ścieżka dźwiękowa. Ścieżka fantastyczna, no ale jak w nowej nie będzie go, to, to, to zobaczymy. Ale może będą inne piosenki, o których nam producenci przypomną. Marta, dziękujemy Dziękuję. Ci bardzo, Dziękuję jak bardzo, jak zawsze do jutra. A, a teraz. U nas... a... <grystynacja> Od razu ciśnienie nam wzrosło, bo zobaczyliśmy ten sam tytuł. Teddy Swim znają Państwo na pewno. Mam nadzieję, jak nie, to czy, po, proszę poznać. Jego zupełnie nowy utwór Mister No Idol dosłownie premiera piątkowa. Posłuchajmy. I'll do it over again Like a tennis ball Jedynka. Raz, dwa, trzy, znika stres, bo mam cię obok. Działaś jak melisa, tak smakruję się rozczydła. W końcu poczułem coś W końcu poczułem coś W końcu poczułem coś KONIEC im Imrozu, odpowiedni moment w radiowej jedynce. To jest odpowiedni moment Wiedziałam. żeby przywitać. Czyli jestem przewidywalny, nudny i banalny. No absolutnie nie, sama bym dokładnie to sama powiedziała. Cześć, Karolina, Karolina z nami. Dobry, Od... bardzo się cieszę, Za że jestem. Aktu... Ekspres jedynki. Dokładnie tak i będziemy dzisiaj mówić o tym yy, na jaki w jakich sprawach najczęściej mieszczuchy kłócą się z mieszkańcami wsi, gdy już mieszczuch się na wieś sprowadzi i ostatnio bardzo często sądy stają po stronie mieszczuchów, że ten y, zapach wsi to może niekoniecznie, że ten hałas to też może być za bardzo uciążliwy. A trwają przepisy, y, trwają prace nad przepisami, które mają, no tak wziąć w obronę rolników trochę. I no raczej, pracę, no zapach właśnie. wsi jest zapach wsi, no zapraszamy do miasta, A jak się nie to podoba. to po co się wyjeżdża z miasta? Żeby powąchać wieś. No chyba nie w takiej sytuacji. No to, to trzeba zostać w mieście jak się nie. Trzeba zostać z Radyową my... i słuchać Popołudniówki. O, o. Oczywiście. My się różnimy, bo jestem ze wsi, uda z miasta. A jest ja ja Sosnowca to, to wiele tłumaczy. Pozdrawiamy. Dziękujemy ja bardzo. Ula Kaczyńska. Marcin Wojciechowski. Audycję wydawała Monika Góral. Realizował Krzysztof Sagan. Słyszymy się jutro. Dziękujemy on my SP4 my brand oh but you miss me like a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 Ewa Mierzejewska, zapraszam. Tym razem na początek informacja drogowa z województwa lubuskiego. To jest droga krajowa numer 24 i trasa Kostrzyn nad Odrą Skwierzyna. W Skwierzynie zderzyły się samochód osobowy i ciężarowy. Zablokowany jest wjazd na S3 na węźle Skwierzyna Zachód w kierunku Zielonej Góry. Zalecany jest wjazd na S3 w kierunku Zielonej Góry na węźle Skwierzyna Południe. Tutaj utrudnienie może potrwać do godziny 18. Teraz informacja od Państwa z A1. Witam, chciałem poinformować, na 153 km autostrady A1 w stronę Łodzi stoi ciężarówka zepsuta i zajmuje pół pasa prawego, także uważajcie, żeby ktoś się nie wbił w naczepę. Pozdrawiam. Dziękujemy za to ostrzeżenie i przypominamy nasz numer telefonu otwarty dla Państwa w każdej drogowej sprawie to 22 513 11 11. Teraz województwo wielkopolskie i krajowa dwunastka. Odcinek Pleszew Jarocin. W Pleszewie zdarzyły się dwa samochody osobowe i po tej kolizji kierowcy jadą na przemian jednym pasem na 239 zmian na ekspresowej szóstce między węzłami Gdańsk Południe i Rusocin w Straszynie. Po awarii samochodu ciężarowego jest zwężenie w kierunku Łodzi na 343 kilometrze. Przypominam, że zmieniona jest organizacja ruchu przy węźle Rusocin ze względu na to, że jest on przebudowywany i tutaj tworzy się spory korek. Droga Krajowa nr 44 tutaj bez zmian między Oświęcimiem a Zatorem. To oznacza, że droga jest zablokowana we Włosienicy po zdarzeniu dwóch samochodów osobowych na tej trasie i tutaj trzeba jechać objazdem. I jeszcze dobre informacje na koniec. Drogi Krajowej nr 78 już odblokowanej między Tarnowskimi Górami a Siewierzem w pobliżu Światańca. We'll be